Pod namiotem słowa. Karol Wojtyła Myśl jest przestrzenią dziwną. Fragmenty Bywa nieraz, że w ciągu rozmowy stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje nam słów, brakuje gestu, znaku, bo równocześnie czujemy, Żadne słowo, gest ani znak nie uniesie całego obrazu, w który wejść musimy samotni, by się zmagać podobnie jak Jakub. Lecz nie tylko zmaganie z obrazem, który trzeba dźwigać w swoich myślach, z podobieństwem tych wszystkich przedmiotów, z których człowiek wewnętrznie się składa – Czyny nasze, czyż zdołają ogarnąć prawdy, nad którymi myśleć nam wypada? Rozmowa nasza trwa wśród coraz większych cierpień. Gdy mówisz, że cierpi się zawsze dla zasadniczych przemian, że człowiek wreszcie się zbudzi w głębi najcięższych swych prac, jakże wiele masz racji – Jakże ogromnie wiele, lecz sądzę, że człowiek najbardziej cierpi z braku widzenia. Jeśli cierpi z braku widzenia, to przedzierać się musi przez znaki, do tego, co ciąży w głębi, co jak owoc dojrzewa w słowie, czyż to ma być właśnie ów ciężar, który poczuł na sobie Jakub, gdy opadły w nim gwiazdy znużone jak oczy jego owiec. Jakub odchodził zwolna, znał bowiem siłę wody i wątłe golenie swych owiec, które z daleka wiodł. Na próżno w strumieniu, nad którym stanęli on i trzody, szukał jakiegoś miejsca, które by przejść mogli w bród. A był to Jakub, pasterz, który wśród potęg ziemi nie czuł się nigdy obco. Tak w nich po prostu tkwił że masyw milczącej wiedzy wyrastał w nim bez natchnienia i bywał myślą przytomny, choć brakowało słów. I nagle, gdy noc już zupełna stopniowo zgasiła oczy owiec, a potem wielbłądów, a potem dzieci i żon, Jakub z masywem swej wiedzy pozostał zupełnie samotny, lecz czuł, że ktoś go ogarnia i że nie ruszy się stąd. I ktoś, ten sam, tak samo otworzył jego świadomość do dna. Tak samo, a jednak inaczej niż dziecko, niż owca, czy sprzęt. Jednakże tamtych nie zmiażdżył, nie zepchnął, tylko objął. Także wszystkie z nim z lekka drżały, odsłaniając swój wewnętrzny lęk. I Jakub drżał w nim również, bo nigdy Nigdy rzeczywistość nie rozstąpiła się przed nim tak nagle, więc zgiął się pod jej ciężarem i przez to ułatwił myślom, że mogły uchwycić w tym wszystkim najprostszą równowagę. Kiedy mężczyzna zgina się pod ciężarem trosk męskiego serca, właśnie zatruskany o dom, żonę, dzieci, wtedy klęka i próbuje w swoim życiu uchwycić najprostszą równowagę.